Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Są ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando. Witam Rychu i witam wszystkich. I jest z nami Marek Wyszyński-Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando, cześć Jerry i witam wszystkich słuchających. No i tak powoli, powoli wygrzebujemy się z tych naszych zaległości komiksowych. Już niewiele nam zostało, ale tym razem nowość. Tym razem komiks z przed miesiąca, Han Solo i Czubaka. Za milion kredytów część druga, czyli zamykamy tą e, dziesięciozeszytową serię o Hanie Solo i o Chubace. Tym razem są to zeszyty od szóstego do dziesiątego i cały ten komiks ma swój podtytuł wewnątrz żywy lub martwy, część pierwsza do Piątej. To jest pięciozeszytówka. O twórcach tym razem chyba nie musimy mówić, bo to jest chyba ta sama ekipa, która była przy pierwszym tomie. Tak, za scenariusz odpowiada niezmiennie Guggenheim. Za rysunki odpowiada David Messina, który tutaj się podzielił z Polem Freyem. Frey, z tego co ja pamiętam, on tylko się pojawiał w tym takiej antologii odniósł Życia, a tutaj rysujesz zeszyty numer 6 i 7, przy czym zeszyt szósty wspólnie z Messiną, czyli znowu mamy tak jak w przypadku ostrza, jeden zeszyt dzielony, no i później Messina solo już rysuje zeszyty od 8 do 10. I nie mamy dnia życia tego nikt nie rysuje. Tak, i nie mamy dnia życia, tak. Ten album jest, jest przez to krótszy zdecydowanie. To jest z jednej strony minus, bo jest mniej, z drugiej strony plus, bo nie pozostaje nie smak na koniec. E, więc ten plus jest większy niż ten minus. No dobra, no to skoro twórców mamy zaliczonych, to ja tutaj te nie, to, to niewdzięczne zadanie muszę zrzucić na rycha, aczkolwiek jeżeli będziesz miał problemy, postaram się wcinać, bo dzieje się tutaj mnóstwo, a fabuła sama się nie streści. No nie, nie, streści się i faktycznie ono jest, mam wrażenie, trochę niewdzięczne, bo tak jak powiedziałeś, to jest komiks, w którym dzieje się wszystko, absolutnie wszystko. Zaczynamy dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy, czyli czuj trafia do pierdla, gdzie spotyka paru starych znajomych i trochę też nowych osób. Soku, ja chciałem powiedzieć imperialny soku. Soku Millennium jest w zasadzie schaltowany na imperialnym parkingu policyjnym. Nie wiadomo co się dzieje z Hanem Solo, przynajmniej na początku, bo no został, wydaje się, zastrzelony przez Grido w poprzednim komiksie. I cały czas mamy jeszcze wątek tego niby ojca Hana, czyli Korbusa Tyry i Baka Wankto, czyli to jest. Nie, policjant to nie jest łowca nagród. Tak? W każdym razie to jest ktoś, kto. No taki kosmiczny Tak, szeryf, tak o, można Takiego kosmicznego powiedzieć. szeryfa, który no, lata po, po wszystkim i próbuje no, ująć. Kogo tam się da, kto mu się akurat na winie, na kogo ma w tym momencie list kończy. I cały czas, no, jakby osią napędową całej historii jest ten, jest tak kradzież tej urny, w której rzekomo są prochy, czy były prochy jakiegoś tam wroga Dżabby. E, I to jest punkt wyjścia do tego, e, no bo no co, Sokół zostaje bardzo szybko, bardzo szybko odbity z tego parkingu. Bardzo szybko też dowiadujemy się co się stało z Hanem i widzimy Han'a z Brodą. Tego chyba jeszcze nie było, bo w każdym razie ja tego nie widziałem. Mamy wątek e, no, ucieczki z więzienia, e, w której bierze udział. No wiadomo, Czui Mas e, Fedra. To jest chyba nowa postać. Albo no jedna z postaci, która jest też taką siłą napędową całej akcji i jeszcze parę innych osób. No i to wszystko dąży do wiadomo, jakiegoś takiego showdownu i do, do rozwiązania wątków wszystkich tych postaci i tego, co się dzieje. Dowiaduje mi się, o co chodzi z tą murną, czym ona jest, dlaczego ludzie tak bardzo, tyle ludzi tak bardzo chcą dostać swoje łapy. Mamy też yy, no, nawiązania do, do można powiedzieć oryginalnej trylogii, tak jak już więcej nie było, ale y, mamy biuro Tarkina, które trzeba w którymś momencie y, sforsować. No dzieje się od cholery, a oprócz tego y, co chwila jacyś starzy znajomi, co chwila jakiś zwrot akcji, co chwila ktoś kogoś y, oszukuje, próbuje wyrolować i tak naprawdę co 3, 4, 5 stron Mamy jakiś twist. I tych twistów... No samych tych... No, nie, no to i mówię, po prostu tych wydarzeń i tych, tych, tych zwrotów akcji jest tutaj multum. Tu się naprawdę non-stop coś dzieje. Cztery... Nie, pięć zeszytów, przepraszam. Ale akcja, akcja, akcja, akcja i, i, i to nie zwalnia nawet nawet na chwilę. Może ten solo, który budzi się w tym świecie na plaży, na jakiejś obcej planecie, to jest odrobinka wytchnienia na jakieś dwie strony. A później znowu zaczynamy zapieprzać. I tak w zasadzie przez cały ten komiks naprawdę dzieje się tutaj multum samych tych wątków to aż tak wiele powiedzmy nie ma, gdyby je tak podzielić na takie główne wątki i opisać jednym zdaniem, mhm. nie? Wiesz, więzienie i wielka ucieczka, gdybyś to tak opisał. No to jest wątek, który zajmuje, kurczę, z jedną czwartą e, tego komiksu. To, to, to, tylko, że tak, te wątki są przecinane ze sobą, bo mówię, ta, ta ucieczka, ona się ciągnie, ona się tam kończy gdzieś no, w połowie albo nawet za. Mhm. E, plus w każdym z tych wątków jest też mnóstwo twistów i zwrotów akcji. E, i tak jak niektóre są, powiedzmy, kontynuacją tego wszystkiego, co się działo, takie. Yy, nawet ja czułem płynność w tym. Tak też mamy, na przykład, tak jak powiedziałeś, nagle w środku wbicie. Urna jest teraz u trakina na korusant. Trzeba sforcować, ale nikt normalny tam się nie włamie. No ale my się włamiemy i to jest z kolei na kilka stron rozpisane. Gruba, wielka akcja a to jest tak hopsiup, jesteśmy hopsiup, już nas nie ma. Nie? I jeszcze mamy postać Fedry, yy, która jest wytrychem do wielu tych, y, tych akcji. Nie? Bo coś... No Ale jest przeurocza. O, ona, ona jest y, dla mnie właśnie najbardziej chyba problematycznym ale nie, elementem a... tego ja tylko komiksu. mówię, że ona jest takim, takim wytrychem czy takim motorem napędowym. Coś trzeba no zrobić. No tak, bo ona w kilku miejscach ma coś takiego. Nie? Fedra ma rozwiązanie, stąd, Fedra ma znajomości. A... I ona jest jakby... Bez Fedry ten komiks by nie istniał. Natomiast no mówię, ona przy każdej większej akcji, ona jest i ona w jakiś sposób ratuje dzień albo chociaż yy, mm... Umożliwia popchnięcie akcji znaczy, do przodu. To jest Deus Ex Machina. Ona, ja się zgadzam, Mando, z tym, co ty powiedziałeś, że ona jest urocza. Trochę mnie tylko zastanawia, że no, to jest, no, wygląda na to postać stworzona jakby pod ten komiks. Jestem ciekaw, czy ona gdzieś jeszcze wróci. No bo finał jasno sugeruje, że powinna mieć jakiś dalszy ciąg z Hanem i Czuim. Natomiast dla mnie, właśnie to, jak bardzo ona jest Deus Ex Machina, to było aż irytujące w którymś momencie, bo ona ma po prostu y, rozwiązanie na każdy jeden problem, nie? Po prostu, aż ja się dziwię, że nie pokonali Imperatora z, w, tym, w tej historii, bo jakby Han się zapytał, a w sumie to y, jeszcze tutaj mamy do pędzlowania Palpatina i Wejdera, to ona by powiedział, a tak, wiesz co, mam tutaj na podorędziu paru znajomych Jedi, no, ale to jest czy zabawne. przyszły wtorek ci pasuje. No, nie, no, ale jest... nie, no to jest... To, to, to... to, ja się przy tym fantastycznie bawiłem. To jest szestastolatka, która ma już 700 wyroków za wszystko, więc te znajomości jakieś tam nabrała. Ona tu Ale przejmuje mówię, ona ma i w mamy kanałach, Nie, w, jakby w ekipie Tylko ona jest pod Hanem do kwadratu. I, i gdy nie ma Hana, to ona jest Hanem, takim mocnym Hanem, a potem Han z nią się zderza, Han w tym momencie nagle hamuje, bo trafia na, na szaleństwo jakieś, które tutaj się dzieje I, i tak, jest taki moment, właśnie chyba jak oni w, w Terkina uderzają, że, że Han po prostu nie nadąża za akcją, mówi, a skąd my tutaj wiemy, że to się wydarzy? A, bo mam kumpla i już jest to przyklepane, załatwione. A to jak się? No, bo tutaj kumpel jeden zrobił to, nie? Przy ucieczce z więzienia to samo. Ale dla mnie nie to i tak było przeurocze. Ja, ja polubiłem tę postać, tu jest masa humoru w tych dialogach. Tu są zwroty akcji, ale to są zwroty akcji takie w, w tych wydarzeniach, a nie takie jak nam, ja będę nawiązywał do Wejdera, bo Wejder też serwował zwroty akcji, nie tak jak tam. Tutaj jak ona jest z nimi, jak ona jest taką postacią, to jest cały czas taką. Jest absurdalną, ja się zgadzam, to jest Deus Ex Machina, ja absolutnie nie mam zamiaru z tym dyskutować, ale jest od początku do końca taką postacią i takie Jestem Kobiks i... i, i... Taka, taka, taka frajda, no głupia, ja wiem, ja wiem, że to jest głupie i, i wiele, wiele, wiele uproszczeń, ale ja się tego nie czepiam. Mi się to przyjemnie czytało i polubiłem tę postać bardzo. Znaczy ja postać polubiłem i ona podoba mi się i wizualnie, bo ona ma taki charakterystyczny design z, z tymi swoimi specyficznymi oczami i też cała ta relacja z Hanem, czy w zasadzie ze wszystkimi postaciami. Jest dobrze pisana, bo tutaj e, najbardziej mi się chyba podobał taki dialog, jak w którymś momencie Han rzuca właśnie, nie nadążając za akcją, że jak to się wszystko skończy, to musimy rozkminić, jak to się stało, że słuchamy szesnastolatki, e, czy biegamy za szesnastolatką i to jest niezłe podsumowanie właśnie całej tej historii i e, ja też się zgadzam, że m, właśnie to, jak to jest napisane z jaką ilością humoru to jest y, spoko. Natomiast mówię, no mi trochę właśnie ta, ta skala przeszkadzała. To, że ona ma odpowiedź na wszystko, to, że ona potrafi wszystko, to, że ona ma wszędzie kontakty. Naprawdę ten Tarkin to była przygina, Nie Dla mnie, jak ja zobaczyłem włam do y, Tarkina i jeszcze te żarciki, y, jak ona jest przebrana tam za droida i rzuca y, chyba w którymś momencie że do... Nie, musisz, tak, nie? Tak, mhm. do Tak, tak. Do tych truperów śmierci, że... I y, y, y, y jeszcze mówi, nie? że tam musisz do ubikacji ja wiem, że droidy nie chodzą, ale zaraz wyjdą moi kumple i się zaczyna rozpierducha to już tak, A to już było takie trochę jak w takiej głupiej komedii, ale gdzie już trochę miałem ciarki żenady w tym momencie. A to też w ogóle komiczny wątek z tym przebieraniem się za droida, też było, znaczy wie, Luke to zrobił w mandze, to niedawno o tym rozmawialiśmy, ale... Nie, nie, to wiesz, sam pomysł, sam pomysł fajny, tylko no mówię, no dla mnie ta skala za bardzo, za bardzo podbita i ja też powiem od razu, jaki mam drugi problem bo tak jak Mando powiedział w zasadzie przed nagraniem jak zaczynaliśmy, że się trochę nie będziemy zgadzać to ja mam jeszcze jeden problem z całym rozpisaniem tej historii, że tak jak my sygnalizowaliśmy przy pierwszym tomie że jest bardzo dużo nawiązań różnego rodzaju do i filmów i innych komiksów i różnych wątków, które się nam przewijają w Gwiezdnych Wojnach i ogólnie to jest zawsze plus, ja lubię nawiązania, natomiast tutaj no, znów mamy tych właśnie. nawiązań mnóstwo, no prawie zawsze, no bo to musi być dobrze zrobione. No i ja mam właśnie trochę wątpliwości, czy to jest dobrze zrobione, bo to są fajne patenty, nie? Jak mamy nawiązania do filmu solo, to mi się to podobało, bo to jest na przykład, nie wiem, jakaś tam jedna, jeden kadr, jedna scenka i spoko. Ale z drugiej strony mamy jakieś takie nawiązania, jak cały ten wątek naszych Ponda Baby i Ewazana. A już też dla mnie dla mnie dla mnie dla mnie trochę za dużo nie moment jak oni się pojawiają na ostatniej stronie pierwszego tomu to było, takie, to, to było coś takiego jak Rowquan, gdzie oni przechodzą na dżecie. takie to, takie totalnie zdupy tak samo Mas zresztą gdy się pojawiają i tak jak mówiłem nawet się nie silą na wyjaśnianie jakiekolwiek to jest nieistotne skąd ona tam ale tutaj I zresztą bez niej się ten komiks mógłby obyć tak naprawdę nie Mas jest ewidentnie tak upchana kolanem tutaj Tutaj mam wrażenie. No, no tak, no, no. Bo, no bo to y, młoda ratuje mm -hmm. dzień tak naprawdę, a nie mas, nie? No Mas musi przejść przez wąski tunel, niczym Bruce Willis. Ale Ponda Boba i Cornelius Ewazan, oni są tutaj elementem planu. Fakt, że widzimy ich historię, jak oni tam próbują się wyłgać z tego tam 17 wyroku śmierci, jak już on ma być na nich wykonany, a to i tak dla mnie było fajne. Ja tu nie czułem takiego na siłę nawiązania, bo oni coś tam odgrywają w tej historii. Ja wiem, że to mógł być każdy dosłownie, bo ich obecność tu nie ma znaczenia, to mógł być pan X i pan Y, ale mówię, mnie bardziej to poraziło w tej, na tej ostatniej stronie pierwszego tomu. Ale bo to, to dla mnie to nawet nie jest kwestia tego, że to jest nawiązanie na siłę, tylko ja mam wątpliwości do całego rozpisania tego komiksu w tym sensie, że on jest tak zaplanowany i tutaj się tyle dzieje i tyle właśnie wyskakuje różnego rodzaju nawiązań i tak się łączą te wszystkie wątki i przenikają i tak dalej, że z jednej strony to pokazuje, że Guggenheim miał to naprawdę dobrze rozplanowane, tylko ja czasem przy tego rodzaju scenariuszu, bo przy filmach mam podobnie, to trochę czuję sztuczność całej tej historii i tutaj i, i mi tak jak się czytało ten komiks przyjemnie i się dobrze na nim bawiłem, to tak momentami właśnie miałem takie poczucie, że to jest takie wydumane, to jest złe słowa, ale właśnie no chyba takie, takie sztuczne, że to jest po prostu sztuczny konstrukt, zaplanowany tak, żeby to dać mi To jest trochę fan serwisowa sem... rzecz, no, no po prostu no tak, trudno tak, nazwać inaczej. I ja ja nie? dlatego takie mam wątpliwe trochę uczucia po lekturze tak naprawdę. Nie? Ja trochę rozumiem, ale jak mi to sprawia frajdę, to nie mam z tym problemu. Na przykład takie wiesz, kamea w Mandalorianie nie sprawiały mi frajdy, no, miały problem, jasne. Były smętne, tak, smutne, smutne mhm. i i całość mi się średnio oglądało. A tutaj ja po prostu płynąłem. Dla mnie ten komiks, bo wiecie, my mówimy o tej akcji, że jest tego mnóstwo, tych zwrotów akcji, chwalimy dialogi, ale same te dialogi to jest gonitwa. Przecież to rzucanie mhm, tak. słowami do siebie, to jest po prostu odbijanie piłeczki. Na jednym kadrze to masz takie przeplatające się kadry, w tym jeszcze Ryku Łukiego, który oni tłumaczą, w sensie nie tłumaczą łopatologicznie, tylko z kontekstu wyłapujemy mhm. i to jest śmieszne. To zawsze prawie jest śmieszne rozmowy Hanna z Czubakom. Tylko, że tak jak mówię, tu jest jeszcze drugi Han do kwadratu. Nasz Han, który jest przytłoczony tym wszystkim i nie nadąża. I, i te żarty to jest też jedna wielka gonitwa na te, te, te dialogi. Na, na jednej stronie to po prostu mamy tego mnóstwo. Ale, no może miałem dobry dzień, bo ja dzisiaj dla odmiany jestem wypoczęty i, i w sumie mam dobry humor, ale ja się na tym bawiłem doskonale i ja miałem takie poczucie, czytając ten komiks, że tak mógłby wyglądać Darth Vader, ostatni raz nawiązuje, gdyby był dobrze napisany. No rozumiem, o co ci chodzi. Znaczy, wiesz, ja mówię, ja też nie mam zamiaru jakoś mocno krytykować tego komiksu, bo tutaj są rzeczy naprawdę... I, I fajne i zabawne, bo na przykład cały running joke tego albumu to jest wątek odpłacenia, czy takiej zemsty, gdzie oni tak bardzo wszyscy biegają, że nie mają czasu porządnie tutaj odpłacić się komuś, kto im zrobił pewną krzywdę w którymś momencie i to się robi z tego running joke to ma jakiś tam payoff w którymś momencie i to jest fajne i tutaj mówię, no jest sporo fajnych patentów, no cała ta dziwna planeta na której Han ląduje i nie może się dogadać z tubelcami którzy są nie no, nieprzystosowani do postaci Hana Solo ewidentnie no, ale tam jed <grym> jeden się do, pojawia do... w końcu, który, który daje radę, nie jakoś ale, ale, też, ale też dostajemy twist, nie? <grym> tak, też dostajemy tak. tam mały twist ze strony Hana, tym wszystkim. Tak, tak. I, tak. I tutaj, no mówię, jest sporo naprawdę y, fajnych elementów, ale, ale, no mówię, no ja dla odmiany może za dużo, za szybko... Y, mm -hmm. No ja tyle. rozumiem, bo nawet jak mówicie o tym statku, co Han zakosił na początku, to tam jest ta, ten jedyny moment, gdzie tej nowej yy, Fidrze jedna rzecz nie wyszła, ale z kolei mamy drugą Deus Ex Machinę, no w momencie, gdy jej nie wyszła, to w tym momencie pojawia się Han na planszy, nie? To jest, no, słuchajcie, no ta historia nigdy nie była jakaś tam super głęboka i poważna. Yy, no to jest zabawa, to jest zabawa absolutnie od, yy, od początku do końca. Zabawa, fan serwis tak jak powiedziałeś, Deus Ex Machina i tak dalej, i tak dalej. I kurcze, i to jest fajne. No, fajnie się to czyta, fajnie, fajnie to jest napisane. To znowu, tak jak powiedziałeś, te, te, te, ten, ten, ten, ten bickering pomiędzy postaciami, to dosrywanie sobie cały czas. I, i no mówię, to jest wszystko podkręcone naprawdę tak do jedenastu. I cały ten komiks taki jest. Cały ten komiks jest taki naprawdę... Już tak na, On balansuje na granicy już takiego właśnie trochę absurdu, ale moim zdaniem całkiem nieźle mu to wychodzi, naprawdę, jeśli idzie o tę fabułę postaci. Ale to też dlatego wydaje mi się, że mo można to naprawdę dobrze oceniać, bo ja wam powiem, że mi się podobało rozwiązanie sprawy całego artefaktu. No bo oni tak. latają za tym McGaffinem, ale i sposób w ogóle rozwiązania tego wątku McGaffina, ale też co nim się okazuje, o co tutaj chodzi w tym wszystkim i tak dalej, to mi się bardzo podobało. Bo tu szczerze mówiąc, patrząc na właśnie te początkowe zeszyty, i to jak to jest pisane, i tak to, to jest coraz mocniej podkręcane, coraz szybciej, mocniej, głośniej, więcej, to się naprawdę bałem, że tu yy, po prostu Guggenheim przegnie pałem, mówiąc kolokwialnie, dokumentnie. A mam wrażenie, że zrobił naprawdę coś, no, tak na czasie, coś z... fajnego. Tak, że no, to mi się podobało. On sobie bardzo z tym podobało. poradził fajnie. Zarówno y, to, co dowiadujemy się od Jaby, że tak naprawdę oni byli marionetkami, y, zarówno reakcja Hanna, reakcja Czujego, ta dłuższa reakcja Hanna, bo on to musi przetrawić w sobie, reakcja tej nowej postaci, reakcja innych postaci, ojca. To wszystko jest super. Nie wiem, czy była potrzebna ta pierwsza strona w ostatnim zeszycie, która nam pokazuje tak naprawdę ostatnią scenę. Y, nie wiem, czy to nie lepiej było dać tego na sam koniec. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Tak. No to, to później, że się przenosimy te 36 godzin wcześniej chyba, nie? No, jak Grido eee, rozmawia tak, tak, z Jabą, bo to tak naprawdę na końcu nam to tłumaczą, eee, a na początku pokazują, tylko to tłumaczenie już nie jest potrzebne, bo no, głupi nie jesteśmy, raczej rozumiemy po tej pierwszej stronie zeszytu, a tak naprawdę ta pierwsza strona zeszytu trochę nam e, trochę nam sugeruje, jak to się zakończy. I nie wiem, czy to było tam potrzebne. No, mo, mo, mo, można to było dać na koniec pewnie. Masz rację. No i sprawa zamknięcia wątku z ojcem. To znaczy on nie jest ostatecznie finalnie zamknięty, ale to jak mamy e, to wyciszenie i ten westernowy pojedynek na mhm. tych gałęziach drzew, E, bardzo mi się podobało. I pomimo tego, że znam Hanna od ilu już, tam nie wiem, 40-30 paru lat, to i zrobił to, co robi Han oryginalny, Han prawdziwy, to i tak w sumie się trochę zaskoczyłem, tak jak zobaczyłem ten kadr. Poczułem się tak. Co, jak Nie spodziewałem się, że mnie nie scena zaskoczyła. <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> właśnie nie wiem czemu. Po tylu tak, latach. No to jest fajne rozwiązanie. Zresztą sam ten komiks, on, no bo to jest zamknięta historia, nie? ale. Ale tak naprawdę nie, no bo otwiera trochę tych wątków albo wprowadza trochę tych postaci, które można by pociągnąć dalej. Zobaczymy, czy one będą, znowu dostaniemy jakieś takie mniejsze serie. No mamy nawet chyba na ostatniej no stronie. No właśnie, tak, więc Korbus więc powróci, Fedra, no z Fedrą coś się stanie, no bo tak. wiadomo, że ona gdzieś tam, no nigdzie jej poza tym nie było, więc gdzieś tam... Wiesz, to można mieszać z Afryką tak, tak, i z łowcami. I mam nie? nadzieję, że tak będzie, no bo znowu, afra i łowcy i solo to jest na razie i tak najlepsze, co nam komiksowe Gwiezdne Wojny oferują. Ja już jakby zostawiam trochę wielką, ale mówiąc o, o, o tej około Skywalkerowej sadze, więc jeśli z tym będziemy to mieszać, super. Jeśli byśmy to mieszali z Wejderem czy główną linią Star Wars, no to już pewnie mniej super, nie? No, ale musimy odmrozić Hana z Karbonitu, bo <głos》>, na razie co, jeszcze jeszcze kilkanaście w sumie tomów, <głos》>, pewnie zanim się to wydarzy, nie? Bo przecież. No, ale wiesz, to może droga. być gdzie indziej, a oni mogą sobie swoje robić. Han potem przyjdzie znów na gotowe i nie będzie obczajał. Ale może no, jedną rzecz, bo ja właśnie mówię, ja dzisiaj trochę tryskam optymizmem i, i nie wiem, czy to nie jest tym spowodowane. Jakbyście mieli te dwa tomy porównać, bo ja ten oceniam wyżej, ja się na nim bawiłem. Zde Zdecydowanie. Tam też nie było źle w tym pierwszym, ale tam na kilka rzeczy może i kręciłem nosem, a tutaj ja po prostu płynąłem. Ja to se z bananem na gębie czytałem to i właśnie, nie wiem, no wiesz, matury u mnie się zbliżają, trochę jest spokojniej w szkole. Ja to odczuwam fizycznie i psychicznie i nie wiem, czy to nie jest tym spowodowane. Mniej się go czytało lepiej. Znowu, jeszcze więcej się dzieje, jeszcze, jeszcze szybciej. Nie ma dnia życia. <śmiech> Smaczków dostajemy też sporo. Tam, tam to były trochę inne smaczki, tak? Tam mieliśmy właśnie trochę, trochę więcej, nie wiem, Kiry i tak dalej. Tu znowu dostajemy w twarzy raczej główną główną trylogią, ale ja się bawiłem lepiej, lepiej na tym, mimo że czasami mówię: może nie przytłacza ten komiks, ale to tak jak Han. Ale dobra, ale co, co tu się właściwie dzieje, albo co tu się właściwie stało, nie? Trzeba, trzeba tą chwilę oddechu złapać. Mnie ja, ja się bardzo podobało, ja to stawiam bardzo blisko Afry i, i, i mm, mówię o tym drugim tomie zwłaszcza, bardzo blisko Afry i Łowców. Znaczy, ja mam wrażenie, że te tomy są bardzo porównywalne w kontekście tego, jak mi się je czytało, jak ta opowieść jest prowadzona nie wiem nie umiałbym postawić jednego czy drugiego wyżej mi paradoksalnie się chyba podobał pierwszy bardziej lepiej mi się go czytało, ale to mówię też dlatego, że ja naprawdę tą ilością zbiegów okoliczności jestem trochę przytłoczony w drugim tomie i i, I być może to mnie tak wybijało właśnie z całej tej historii, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest dosyć równa seria, nie? że jeżeli komuś się ten pierwszy tom spodobał, to to drugie albo mu się spodoba tak samo, albo właśnie bardziej, a, a ogólnie widać, że to jest dobrze przemyślana, dobrze jakoś tam zaplanowana historia i tutaj no, scenarzysta zadbał o to, żebyśmy przez te 10 zeszytów mhm. naprawdę no to, się jak nie nudziwi, wcześniej, nie? To jest fan serwis, ale bardzo udany. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, fajnie zrobiony i, i zabawa, fajna zabawa materiałem wyjściowym. Nie? Nie, no Na szczęście, mówię, dostajemy poboczny wątek, nie trzeba się tam gdzieś wpinać w te główne linie, yy, więc a, polecam i tyle, no to powtarzam to już kolejny raz. Natomiast jeśli chodzi o rysunki, no to ja krótko. One, no one są takie jak w pierwszym tomie, mi się one wtedy podobały, mi się one teraz podobają. To są poprawne e, rysunki... E, ty, dla mnie raczej nawet, wiesz, bardziej na plus. Eee, mi się naprawdę ten komiks dobrze ogląda. Nie ma tu absolutnie nic, co by mi się wryło w banie. Nie ma żadnych takich scen, statków, miejsc, e, lokacji, które bym zapamiętał. Ale bardzo podobał mi się Han, jego mimika. To, jak on tutaj reaguje, to widziałem po prostu Harrisona Forda, ten palec wyciągnięty kilka razy. To, jak on jest zdezorientowany czasami, ale oczywiście od razu e, szuka planu B, C i D. To, to, to, to, to jak on tutaj wygląda? No widziałem cały czas e, Harrisona i, i, i bardzo No miło i dostajemy Hanna z brodą. Także tak, tak, tak, to sporo tak czasu jest. w ogóle musiało upłynąć, bo ta broda jest taka dość solidna, nie? No Właśnie szybko mu urosła, bo ja byłem, miałem w głowie, że to miesiąc upłynął, ale już sobie to w notatkach zapisałem i mówię, a sprawdzę. I tam jest powiedziane, że tydzień temu wyrzuciło no, więc to ciało jest, A ta broda na już jest taka brzeg, solidna, no na pewno nie jest mówi. tygodniowa, nie? No widzisz, no niektórzy Dużo szybko zarastają. dokładnie, nie? No tak, ale no, to, to, to, to co powiedziałeś, te rysunki nie odstają absolutnie od tego, co było w pierwszym tomie. Nic mi nie zapadło w pamięć. Żaden kadr, żadne, żadne ujęcie, nic, nic szczególnego gdzieś mi tam nie zostało. Ma w tej chwili kadę brodzenia po kanałach, ale to chyba ze względu na komizm samej sytuacji, a nie, nie to, jak one fajnie były narysowane. To jest coś, co mi stoi gdzieś tam przed oczami. Także to jest dobrze. Jest, jest, poziom jest solidny. No. Tyle. No, ja tutaj w zasadzie nic nie dodam, bo to jest to, to co my nazywamy często tym amerykańskim mainstreamem, jest w porządku nic właśnie się specjalnie nie wyróżnia, ale to też jest specyfika historii, nie, no bo to jednak umówmy się, że najczęściej to wyróżniają się jakieś te takie epickie kadry, jakieś bitwy powietrzne, czy coś w tym stylu. Czasem Vader potrafi mhm. właśnie zaskoczyć jakimś fajnym kadrem, no bo jednak jak rysownik umie to zrobić, no to, to dobrze wykadrowany Vader robi zawsze wrażenie, ale a tutaj no to jednak pomimo całej tej gonitwy, mnogości wątków i, i różnego rodzaju pomysłów, no to to jest taka mniejsza historia. Nie ma co się czarować, więc i, i też żadnej epickości mhm. w rysunkach nie doświadczymy. Ja mam jedną taką małą uwagę jeszcze na sam koniec, ale to nie do Egmontu, a chyba do Marvela, bo w tym tomie, ja rozumiem, że dużo się dzieje i w wydaniach zeszytowych jest, to, to znaczy w wydaniach zeszytowych bym to zrozumiał, bo tu jest mnóstwo przepisów. Tutaj co chwilę jest gwiazdka, ramka i na przykład w poprzednim zeszycie. W zeszycie trzecim, w zeszycie pierwszym. Na jednej stronie to mamy w ogóle na jednym kadrze mamy dwa takie przypisy, Jedna uh -huh. gwiazdka i w poprzednim zeszycie, druga gwiazdka to również w poprzednim zeszycie do dwóch dialogów. No tak, wydając to w albumie można się tego tak pozbyć. Tak jak mówię, w zeszytach nie? rozumiem, ale wydaje mi się, że z wydań zbiorczych to powinno być wymazane. Aczkolwiek, tak jak mówię, to chyba nie jest wina Egmontu, tylko tak jak Marvel wydał, a Egmont tam pewnie nie ma wiele do gadania w takich przypadkach, żeby sobie coś wymazać, no to nie powinno być. Ja, Jak to czytałem na raz, to, to, to mówię bez sensu, po co oni mi przypominają coś, co czytałem 5 minut temu, nie? Mhm. No to znaczy fakt, że zwróciłem na to uwagę wtedy, zwłaszcza na to w poprzednim zeszycie, ale no, zapomniałem, nie? Ale już parę tygodni temu czytałem ten, ten komiks. Także no jest tego trochę. No dobrze. To, to też nie jest jakiś tam wielki problem nie? No, przeczytać sobie w poprzednim zeszycie albo ominąć. Tylko mówię, no Aha. po co, nie? E, dobrze, no to mm, zostało nam chyba trzy komiksy do nadrobienia. I za chwilę Ukryte Imperium, kto, przed którym musimy pyknąć Gwiezdne Wojny, więc no ja będę cisnął, żeby to Ukryte Imperium przeczytać szybko, a nie za dwa miesiące, więc może jeszcze się niebawem gwiezdnowojennie usłyszymy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę, panowie, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.